Bajki i baśnie polskie Jan Brzechwa i Jan Marcin Szancer Pandoremi i jego siedem córek Autorzy opowiadają Było nas dwóch, poeta i malarz. Spędzaliśmy razem wakacje letnie na Mazurach. Pracowaliśmy, kąpaliśmy się w jeziorze, łowiliśmy ryby, opalaliśmy się na słońcu. Pewnego dnia jeden z nas powiedział – Wiesz co, wybierzmy się jutro do lasu, ale bardzo wczesnym rankiem, skoro świt. Zobaczymy tam mnóstwo przeróżnych dziwów, podpatrzymy pracę mrówek, życie zwierzątek leśnych, posłuchamy śpiewu ptaków i odgłosów budzącego się życia drugi nic na to nie odpowiedział tylko skinął głową gdyż właśnie w tym momencie oblizywał koniuszek pędzelka do malowania na wstaliśmy o czwartej i wyruszyliśmy w drogę jeden z nas zabrał ze sobą pióro i termos z kawą a drugi blog rysunkowy i bułki z kiełbasą w lesie rozłożyliśmy obóz ten który miał blog rysunkowy ziewnął parę razy i położył się na znak na trawie a drugi powiedział, słyszysz? Rzeczywiście, las cały szumiał, ćwierkał, brzęczał, bzykał, świergotał, jak gdyby tysiące drobnych, niewidzialnych istot przygotowywało się do wielkiego, leśnego koncertu. Słuchaliśmy uważnie, przypatrując się równocześnie dużemu pająkowi, który na własnej nitce kołysał się jak na huśtawce. I tu właśnie stała się rzecz dziwna i niespodziewana. Ktoś nagle zawołał kilkakrotnie. Brze, brze, brzechwa, brze, brze, brzechwa. Ale nikogo nie było widać. Po chwili usłyszeliśmy ten sam głos, który wołał. Szancer, cer, szancer, cer. Rozglądaliśmy się na wszystkie strony, ale nikogo prócz nas w lesie nie było. Mówiąc ściślej, nie było żadnych innych ludzi. Krzyknęliśmy równocześnie: Kto to woła? A jeden z nas, ten, który był niebezpany i nie miał humoru do żartu, powiedział: Odezwij się, pokaż się, Mondralo. I proszę sobie wyobrazić, że Mondrala pokazał się. Usiadł na najniższej gałązce drzewa i powiedział: to ja. Myślicie może, że był to jakiś krasnoludek? Nic podobnego. Wszyscy już wiedzą, że krasnoludki już nie istnieją i można je spotkać tylko w bajce. A nasza przygoda była przecież prawdziwa. Otóż ten, który powiedział to ja, miał postać zwykłego szarego ptaka. Ktoś ty? Zapytał jeden z nas. Jestem uczony, gadający szpak. Bardzo nam przyjemnie, odrzekliśmy. Szpak kiwnął łebkiem i ciągnął dalej. Dużo o was słyszałem od dzieci, które przychodzą do lasu. Mówię oczywiście o tych dzieciach, które nie niszczą drzew i nie krzywdzą ptaków. Mogę wam opowiedzieć bajkę o panu Doremi? Chcecie? Chcemy, chcemy, wykrzyknęliśmy naprzód kolejno, a potem obaj równocześnie. Szpak chrząknął, tak jak to robią zazwyczaj ludzie, i opowiedział nam bajkę, którą jeden z nas zapisał, a drugi zilustrował. Tak powstała historia o panu Doremi i jego siedmiu córkach. Szpak opowiada. O, to jest powiastka, którą znałem, zanim jeszcze wyleciałem z gniazdka. Ćwierkać umie każdy ptak. Tak, tak, moi drodzy, tak, tak. Zięba śpiewa na dębie, aż każdy zazdrości ziębie. Na gałązce kwil gil, kwilże sobie gilu, kwil. Kos gwizdże na cały głos. Sikora jest także do śpiewu skora, A jej towarzyszki pliszki tak ćwierkają, że potrafią wzruszyć nawet szyszki. O słowiku opowiadać wam nie trzeba, a skowronek to jest dzwonek wiosennego nieba. Myśli królik, kiedy śpiewa, piórka gubi, dzięcioł śpiewać nie lubi, ale za to dziobem ślicznie wystukuje takt. Tak, tak, moi drodzy, tak, tak. Śpiewa cały las dokoła, każdą piosnkę przekazuje drzewo drzewu, a to wszystko moja szkoła. To ja ptaki uczę śpiewu. Rozdzielam dźwięki i tony, bo ja jestem ptak uczony, mądry, gadający szpak. Tak, tak, moi drodzy, tak, tak. Kiedy tutaj chłód nastaje po pierwszym przymrozku, odlatuję w ciepłe kraje. Do Włoch lecę i niezgorzej gadam już po włosku, czyli parlo italiano. Nawet wprawiam się co rano. Moje ptaki śpiewające już wiedzą, że przy nauce nieraz włoskie słówko wtrącę i włoską nazwę dorzucę, więc dajmy na to andante lub moderato, lub allegro wiedzieć chcecie co to pierwszej, to drugiej, to trzecie słówko znaczy? Tak książka wam wytłumaczy pisałem ją w dziupli dębowej na białej korze brzozowej ołówkiem z igły sosnowej jest w niej to, o czym się nie wie, jest w niej dużo dziwnych, nieznajomych znaków, używanych w muzyce i śpiewie. Sam też książkę wymyśliłem dla dzieci i dla ptaków, bo ja jestem mądry, gadający szpak. Tak, tak, moi drodzy, tak, tak. Lecąc przez las, widziałem raz drwali. Drwale drzewo piłowali, w rytmie pracy tak śpiewali. Przyszliśmy na leśne wyręby, tnij nasza piło. Stalowe, ostre masz zęby, tnij nasza piło. Posuwaj się wolno do przodu, a potem z powrotem. Tnij nasza piło, żeby się drzewo zwaliło. Tnij nasza piło. Ach, co tak? Kto to tak? Pędzi przez gaj. Patataj, patataj, patataj. To jedzie myśliwe na łowy, nad ranem, swałuje na swoim koniku bułanym. Już wpadł do dąbrowej i gra jego róg i kopyt rozlega się tentent i stuk. Już zbliża się, pędzi i minął już nas i w rytmie tententu zagłębił się w las. Pojedziemy na łów, na łów, towarzyszu mój. Pojedziemy na łowy, do zielonej dąbrowy, towarzyszu mój. Gdy róg myśliwski słychać z daleka, każde stworzenie leśne ucieka, każde się stara ukryć, gdzie może, w dziupli, na drzewie, w jamie czy w norze. I o swym losie myśli ze smutkiem jesz drepce pierwszy, nóżki ma krótkie, więc tempo wolne. Czego wam nie żal? Niedźwiadek biegnie szybciej od jeża, w biegu ma tempo umiarkowane. Jeż chętnie zrobiłby z nim zamianę. Jeż, lecz nie zając, ten gdy ma Pietra, robi w minutę pół kilometra i w szybkim tempie do celu zmierza, szybciej od misia, szybciej, od jeża. Zając wyprzedził zwierzęta tamte. Biegnie allegro, mówiąc po włosku. Miś moderato, a jesz andante. Kroplisty pot pływa spływa po nosku. Bo igły grzeją w upalne lato. Niedźwiedź przebiera nogami dwiema, wciąż jednakowo, wciąż moderato, a zając śmignął i już go nie ma. Przed myśliwym uciekając chce się ukryć każdy zwierz. Ukrył się więc miś i zając oraz ich przyjaciel jesz. Ocalili się przed zgubą, miś zaśpiewał, zając też. Miś zaśpiewał basem grubo, a sopranem cienko jesz. Zachwycony ich piosenką, zając śpiewał z nimi wraz. Ani grubo, ani cienko. Lecz tenorem tak w sam raz. Każdy głos brzmi odpowiednio, ale jak pomóżcie mi? Więc bas grubo, tenor średnio, no a sopran cienko brzmi. Śpiewaj sobie, zajączku lękliwy, nie dogoni ciebie dzisiaj myśliwy. Bo gdy jechał przez zieloną dąbrowę, rączy konik jego zgubił podkowę. Trzeba jechać do kowala, Kowal ogień już rozpala, Bucha płomień, dmucha miech, Ech, Skrzyże żelazo na kowadle, Młot się wznosi prostopadle, Ręką jeden szybki ruch, buch. Rozległ się brzęk w krąg, Aż koń myśliwego się zlągł, Aż staną dęba i rży. I znowu młot spada z brzękiem Na rozgrzane żelazo miękkie, Raz, dwa, trzy. I już jest gotowa podkowa. Słuchajcie dzieci, słuchajcie ptaki. Jest pewien mały instrument taki. Od kowadło i młot, a raczej kowadełko i młotek. Łatwo jest na nim zagrać w laskotek na płotek. Nazywa się cymbałki. Popatrzcie, są to blachy nierówne kawałki. Każdy z nich, gdy uderzyć, wyda inny dźwięk. Brzdęk, brzdank, brzdąk, brzdęk. Pachnie i szumi polski lipiec. Ponad równiną mazowiecką słychać z oddali dźwięki skrzypiec. Patrzcie, gra chłopczyk, prawie dziecko. To synkowala mały franek na skrzypcach gra przez cały ranek cztery struny napięte na pudle z drewna. Każda struna jest inna i każda śpiewna. A kiedy smyczek po nich leciutko sunie, skrzypce grają i melodia brzmi w każdej strunie. W tym zespole jeszcze inne brzmią instrumenty, a wszystkie smyczkowe. Żaden z nich nie jest dęty. Grają skrzypce i kontrabas i wiolonczela. Rżnie od ucha Zbójnickiego góralska kapela Grajże basie kontrabasie Grajcie skrzypce ile da się Bo tu mamy widok rzadki Wyszły z lasu dwa niedźwiadki Na polance z wielką wprawą Zbójnickiego tańczą żwawo Nastroszyły sierść kudłatą Tańczą w tempie moderato Tańczą w takcie raz i dwa I raz i dwa i raz, i dwa, i aż do nocy taniec trwa. Gdy kujawiaka orkiestra denta, w trąby wpuzony dmie jak najęta, grają na rynku dzielni strażacy, młodzież tańczy po pracy. Orkiestrę dętą słychać aż w lesie, echo po lesie melodię niesie, Jerzy słuchają, myślą, a co to, tańce? Zatańczą przecież z ochotą. Tempo andante w sam raz dla jeży, więc stają równo, wzrok im się skrzy i kujawiaka, tak jak należy, tańczą wolniutko w tempie na trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A krakowiak? to szybkiego tańca jest odmiana. Krakowiaka gra siarczyście kapela mieszana. Pod Krakowem wiosną zielenią się łączki, żółte kwiaty rosną i tańczą zajączki. Mają dzisiaj za nic kapuściane liście, bo krakowski taniec tańczą Zamaszyście. Wokoło, wokoło, para, parę mija, alegro, wesoło, krakowiaczek cije. W czasach, kiedy głód panował pod chłopską strzechą, chłopujeno pieśń ludowa. Była pociechą. Unosiły się jej dźwięki. Nad każdą chatą po wsiach snuły się piosenki jak babie lato. Kujawianki je śpiewały i krakowianki w barwnych strojach wyglądały jak wycinanki. A płynęła pieśń z niedoli polskiego ludu, z tej niedoli, która boli stroski i trudu. Spotu chłopa, co dla pana orze i sieje. Smutna Żewna, zbuntowana, niosła nadzieję. Szopen pieśni gminnej słuchał, zbierał jej tony i tchnął w nią własnego ducha, muzyk natchniony. Na klawiszach, jak na sercach, kładł białe palce i płynęły spod nich skerca, ronda i walce. Mazurkami, ludzkim smutkom drogę wskazywał, Polonezem, jak pobudką, do walki wzywał. Życie sztuką swą upiększył, piękno odnowił i geniuszu daro największy oddał ludowi. Szpak opowiada. Dużo różnych bajek bywa, a ta bajka jest prawdziwa, Trzej uczeni ją zbadali, dziesięć razy przeczytali, obejrzeli ją pod słońce i przez szkło powiększające, a gdy byli już zmęczeni, przyszli inni, trzej uczeni, pracowali za nich dalej i czytali i badali, rozmyślali trzy tygodnie i orzekli wszyscy zgodnie, że choć dużo bajek bywa, ta z pewnością jest prawdziwa. Złotym piórem w wielkiej księdze Zapisali ją czym prędzej Ozdobili po Przyłożyli pieczęć z wosku I złożyli tom gotowy W bibliotece narodowej W bajce prawda jest ukryta A kto chce, ten bajkę czyta Życie bez piosenki Cóż to za życie Chyba wszyscy piosenki lubicie. Śpiewacie je w szkole i poza szkołą. Z piosenką dobrze jest i wesoło. Starsi także śpiewają nie tylko dziatwa. Żołnierzowi z pieśnią droga jest łatwa. Robotnicy śpiewają przy pracy i harcerze i junacy. I ptak siedzący na gałązce drzewa. Nawet żaba, kiedy kumka, myśli, że śpiewa. Siedziały raz dzieci w ogródku i szlochały przez dzień cały po cichutku. Śpiewać nie umiały. Co to są piosenki? Nie wiedziały. A do tego jak na złość, gier i zabaw miały dość. Nie chciały się bawić w jaworowych ludzi, Berek już dawno je znudził. Sprzykrzyła im się gra w koziołka, w ciuciu babkę i w piłkę do dołka w Robinsona Cruzo z piętaszkiem, w zielone i w drobną kaszkę, w chowanego i w ptaszek lata. Gier tych miały dzieci dość na długie lata. Śpiew na pewno wesołości by im dodał, ale śpiewać nie umiały. Jaka szkoda. Siedziały więc dzieci w ogródku, rozglądały się dokoła pełne smutku. Nagle... Słyszą dźwięk nieznany, a to grają fortepiany i przestworzy pieśń do lata, jakby głos z innego świata. W górze dzwoni, gra i dźwięczy. Patrzą dzieci, prosto stęczy, niby obłok powyżynie na powietrzny statek płynie. Na nim szereg strun rozpiętych, śmigła brzmią jak instrumenty. W słońcu srebrzą się klawisze i kotwica się kołysze w kształcie liry. Płyną tony, grają trąbki i puzony, chwilą skrzypce, dźwięczą flety i fagoty i klarnety. Statek mknie jak mewa chyża już się zniża i przybliża, płynie zwinnie i nie znika. I wciąż piękniej brzmi muzyka. Zasłuchane widzą dzieci, że ten statek do nich leci i okrąża już ulicę i zarzuca swą kotwicę. Oto statek powietrzny przybił do ziemi i wysiada z niego szybko sam pan Doremi, a w ślad za nim siedem dziewcząt różnego wzrostu, siedem jego ukochanych córek po prostu. Pan Doremi to niezwykła postać na świecie, o nim dzieci właśnie z bajki tej się dowiecie. Wynalazł on wszystkie nuty, dźwięki i tony. Wie on jeszcze więcej nawet niż szpak uczony. Różne pieśni i piosenki przywiózł wam dzieci. Gdy się śpiewać nauczycie, smutek odleci. Powitajcie grzecznie gościa, usiądźcie w rzędzie i słuchajcie, Pan Pandoremi uczyć was będzie. Pandoremi opowiada. Siedem grzecznych córek mam, z nimi śpiewam, z nimi gram. Pierwsza dorcia, wiedzcie to, że nazywam dorcie do. Druga renia lubi grę. Ja nazywam renię re. Trzecia w grze pomaga mi. Zwie się misia albo mi. Ze mną też Fafusia gra, ma zdrobniałe imię, Fa. Piąta śpiewa w dór i w mol, zwie się Solcia albo Sol. Szósta też swe miejsce ma, zwie się Lala albo La. Imię siódmej córki brzmi Sima lub po prostu Si. Siedem grzecznych córek mam. Z nimi śpiewam, z nimi gram. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Czy kto z Was powtórzy mi? Jest ich siedem. Które z Was nazwie je choć jeden raz? Każde imię ma swój skrót. Skrót oznacza jedną z nut. Razem to tak ładnie brzmi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Szpak rozmawia z szewczykiem. Uczę śpiewać, drozdy, czyże, Świergotać jaskółki, chyże, Wróble, kawki i gawrony, Bo ja jestem szpak, uczony. Uczę w górze, a na ziemi Wyręcza mnie pan do remi. Łączy on tak zręcznie dźwięki, że powstają z nich piosenki. Pandoremi was oświeci. Uczcie się piosenek, dzieci. Patrzcie, szewczyk idzie ścieżką. Hej, zaczekaj! Stój, koleżko! Gdy piosenka cię pokrzepi, to i praca pójdzie lepiej. Byłem kilka lat szewczykiem. Na szewca wyrosłem. Nie zamieniłbym się z nikim mym szewskim rzemiosłem. Szyję buty i półbuty, szyję i ciżemki. Dla piechura but podkuty, trzewik dla panienki. Dratwa tańczy, młotek stuka, dobry but to także sztuka. Taka musi być podeszwa, żeby całą Polskę przeszła. Żeby lata wędrowała i wracała zawsze cała. I znów mówi Pandoremi. Są buty i półbuty. Są pantofle i cierzemki. Są nuty i półnuty. I są ćwiartki i ósemki. Co to znaczy? Kto z was wie? Nuta ma półnuty dwie. Półnuta dwie ćwiartki. Ćwiartka dwie ósemki. To oznacza, że są krótsze i są dłuższe dźwięki. Ósemka jest nutką, co brzmi bardzo krótko. Jedną chwilę. Tik. światka dwa razy tyle. Tik. Tak. Półnuta. Tik. Tak. Tik. Tak. A cała nuta 8 razy dłużej i za podstawę do piosenki służy tik tak tik tak tik tak tik tak Gdy gwizdże lokomotywa, jeden gwizd krótszy, drugi dłuższy bywa. Ryk syreny jeden może być krótki, a drugi może być długi. Tak samo w brzmieniu piosenki mogą być krótsze albo dłuższe dźwięki. Uczył się Chopin, kiedy był maleńki, i wy musicie uczyć się do puty, aż każde z was potrafi rozróżnić wartość nuty. Teraz już wiecie wszystko co i jak. Tak jakby w ręce był uczony szpak. Nie wypuszczajcie go z ręki, siądźcie, będziemy razem uczyć się piosenki. Wlas kotek na płotek i mruga. Krótka to piosenka, niedługa Szpagię gwizdże razem z kosem, nad lasem. Kaczka nuci cienkim głosem, a indyk basem. Gęś z kogutem zabijaką wtórują im jako tako. Śpiewa ciele w czarne łaty i koziołek brodaty, i kurka z podwórka, i jesz, i jaszczurka, i wiewiórka śpiewają też. Nawet myszka maleńka, jedna i druga, Krótka to piosenka, niedługa. Poznaliście imię skróty? Do re mi fa sol la si. Te skróty to nuty, każda z nich inaczej brzmi. Sol jak w wlazł, mimi jak kotek, fa jak na, re re jak płotek. las kotek na płotek. Gdy poznacie dźwięki najprostszej piosenki, zaśpiewacie z czasem prawdziwą operę. Wlaskotek kotek na płotek i mruga. Piosenka ta krótka, niedługa, obok nutki nutka, z nutek tych się utka, wnet piosenka druga. Każda myszka, każdy kotek, Śpiewać piosnki lubi. Każda myszka śpiewa cienko. Kotek śpiewa grubiej. Lata ptaszek po ulicy, szuka sobie ziarny pszenicy. Ale ziarnek ani śladu, będzie ptaszek bez obiadu. Przepióreczko, jeśli łaska, pożycz ziarno, nakarm ptaszka. Nie dam, nie dam, proś koszkę, może dać i kaszki troszkę. Daj koszko kilka ziarnek, masz przed sobą pełny garnek. Nie dam, sama mam niewiele, dla kurczątek na niedzielę. Gąsko w misce leży kaszka, pożycz kaszki na karm ptaszka. Nie dam, nie dam, każdy kąsek jest dla moich małych kąsek. – Sroczko, sroczko, ważysz kaszkę, podziel się nią z małym ptaszkiem. – Sama jeszcze nic nie jadłam, nie dla ciebie kaszkę kradłam. Lata ptaszek po ulicy, szuka sobie ziarn pszenicy. – Tu poleci, tam poleci, dajcie jeść ptaszkowi dzieci, przecież dużo mu nie trzeba, dość pokruszyć kromkę chleba i rozsypać ją na daszku, mówiąc – to dla ciebie ptaszku. Ptaszek szybko sfrunie z drzewa, zje i ślicznie wam zaśpiewa. Lata ptaszek po ulicy, szuka sobie ziarna pszenicy. Cienki głosik swój wysila, trapi się swą ptasią biedą. Sol mi redo, sol la sila, la fa mire, la si redo. La i si w piosence pierwszej nie zabrzmiały w żadnym z wierszy. Tu wyraźnie powtórzone Poszukajcie, gdzie są one. Jakim zgłoskom głosik ptasi nadał te dwa dźwięki, lasi. Kto je znajdzie, kto odszuka, przecież to nie żadna sztuka, tyle nut jest ile sylab. Sol mi, redo, sol la sila. Lata ptaszek po ulicy szuka sobie zian pszenicy. La famire la sire do. Ptaszek głosik swój wysila, trapi się swą ptasią biedą. Wyśpiewajmy razem nutki ptasiej tej piosenki krótkiej. Gdy nauczył dzieci śpiewać Pandoremi, wsiadł na balon i oderwał się od ziemi. Poszybował w dal słoneczną, srebrno-białą, Tylko siedem jego córek pozostało. I muzycznych instrumentów, odgłos miękki, I nut, dźwięki melodyjne, i piosenki. Gdy się wielu już piosenek nauczycie, Wtedy lepsze i weselsze będzie życie. I piosenka za przyjaźni Was i z brata, Mimo granic ze wszystkimi dziećmi świata. Koniec.